Używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 kwietnia jest 15. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Służby w gotowości z powodu spodziewanych ulew na zachodzie Polski. Węgry coraz bliżej odblokowania unijnych funduszy. Już odbyły się pierwsze rozmowy w tej sprawie. Jutro będą znane wyniki badań wody po wykryciu bakterii z grupy Koli w wodociągu w Augustowie. Na zachodzie Polski prognozowane są ulewy, ostrzegają synoptycy. Służby monitorują sytuację i są w gotowości. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa dotycząca sytuacji pogodowej w kraju. Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka jest już wydane ostrzeżenie drugiego stopnia dla województw Wielkopolskiego, Dolnośląskiego i Lubuskiego, a także ostrzeżenia pierwszego stopnia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 Jutro będą znane wyniki badań wody po wykryciu bakterii z grupy coli w jednym z ujęć wodociągów w Augustowie na Podlasiu. Trwa płukanie sieci wodociągowej. Do oskarżenia doszło w środę. Sanepid informuje, że w wodociągu wykryto bakterie z grupy coli i woda w południowej części miasta nie nadaje się do picia. W pozostałej części Augustowa oraz miejscowościach m, obok woda warunkowo może być spożywana po przegotowaniu. Płock gości dziś dziennikarzy Telewizji Polskiej i Polskiego Radia Miasto bierze udział w projekcie Polska na Atak. O atrakcjach Płockiego zo opowiadał jego prezes Krzysztof Kelman. My hodujemy prawie 500 gatunków zwierząt, z tego ponad 50 w programach hodowlanych. Czyli to są te gatunki, które są zagrożone, te, które giną w naturze oraz takie, które wyginęły w naturze. Szczególnie ten słoń indyjski, ponieważ to są słonie indyjskie, one są bardziej zagrożone od afrykańskich, ale mamy też mnóstwo innych zwierząt. Żyrafa spod gatunku Rothschilda. Oryx szablorogi, nasz sztandarowy gatunek, bo to jest gatunek, który wyginął w naturze. Na stadionie piłkarskim rozgrywany jest mecz charytatywny, w którym drużyna TVP mierzy się z polskimi artystami. W Zakopanem rozbrzmiewa muzyka z obu stron teatr. Rozpoczął się 17. festiwal Złote Kierpce. Na scenie Zakopiańskiego Centrum Edukacji przez cały dzień występują dziecięce zespoły góralskie z Polski i Słowacji. To, to muzykę naszą, góralską, jedynie. Do tońca, przesane, pościere, łozwodne, Jaką se zaśpiewał tącerz, to taką mu musieli grać. Ale z dwóch chłopców bardzo pięknie grali też na pistołkach. Mam 10 roków, grą na mu może rok. Różne są sześciotworowe, końcówki, dwójnice. To jest tradycja, no w krwi. Tak to jest. Trzeba podtrzymywać tradycję, bo jak zaniknie, to będzie lipa. Tak, będzie jak Takie to drzewo do... analogiczne, rodzinne. Festiwal to nie tylko muzyka. Prezentowane są także dawne obyczaje i dziecięce zabawy. W wydarzeniu bierze udział kilkanaście zespołów. Klimat. Bardzo dobra jakość powietrza jest w Słupsku, Gdyni, Kościerzynie, Trzewie, Malborku i Połańcu. W pozostałej części kraju stan powietrza jest w większości dobry. Ponad połowa energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl O sporcie Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Rzadko zaczynamy serwisy sportowe od pierwszoligowych zmagań piłkarskich, ale gdy na zapleczu PK Ekstraklasy ruch w Chorzowie na Stadionie Śląskim gra w starciu wielokrotnych mistrzów Polski z Wisłą Kraków przy komplecie publiczności, to wręcz nie można nie dać tej informacji na umowną jedynkę. Doprecyzujmy, że komplet widzów oznacza blisko 54 tysiące sprzedanych wejściówek, co na dziś szczebel wyżej jest nieosiągalne. Żaden ekstraklasowy obiekt nie ma takiej pojemności, ale do rzeczy po 35 minutach na tablicy wyników 1 do 0 prowadzą niebiescy. We wspomnianej PK Ekstraklasie trwa z kolei spotkanie Rakowa Częstochowa z Krakowią i tu po 19 minutach, ma i po 19 minutach mamy bezbramkowy remis. Wcześniej bruk Bettermalika Nieciecza przegrał u siebie 1-3 z odzyskującą wigor Wisłą Płock i widmo spadku wydaje się dla gospodarzy już nie do, nie do odwrócenia. Przed nami także mm, spotkanie poważnie zagrożonej spadkiem Marki Gdynia z Jagielonią Białystok. Nowy trener Arki Dariusz Wanasik przed meczem sprawę postawił następująco. Ja nie zakładam jakby takiej sytuacji, że, że tutaj od razu z góry się skazujemy na niedzobycz punktową. Natomiast, jeżeli byśmy nie mieli tych punktów, no to wiadomo, że ta sytuacja jest dosyć trudna. Oczywiście ten mecz jeszcze o niczym nie świadczy, ale. Myślę, że dobrze by było zapunktować, bo potem kolejny wyjazd i coraz mniej tych jakby spotkań jest, także ranga tego meczu też jest bardzo wysoka. Ten mecz od 17.30, tak jak absolutny szlagier w Premier League, Manchester City zagra na Etihad z Arsenalem i to spotkanie zostało okrzyknięte starciem o Mistrzostwo Anglii. Naprzeciw siebie staną przecież odpowiednio wicelider oraz lider tabeli. Trwają już za to od kilku minut derby Merseyside, Everton mierzy się z Liverpoolem i po 6 minutach mamy remis 0 do 0. Teraz tenis. Maja Kwalińska wygrała turniej WTA rangi 125 w w Portugalii. W finałowym spotkaniu wygrała z Austriaczką Zinion Kraus 6-1, W bez porównania bardziej prestiżowej kobiecej imprezie w Stuttgarcie, gdzie zjechała prawie cała światowa czołówka i gdzie do wygrania było nowiutkie Porsche, Rosjanka z kazachskim paszportem Jelena Rybakina w finale 7-5, 6-1 pokonała Czeszkę Karolinę Muchową.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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rezydencja. Część druga. Za konsoletą Krzysztof Sagan, przy mikrofonie Justyna Grabasz. Ale jak to w rezydencji bywa, nie sama, bo dzisiaj słuchamy muzycznych wyborów człowieka, który... No, po latach prowadzi na trójkowej antenie audycję. Kiedyś to były trzy kwadranse jazzu. Coś jeszcze pan prowadził na trójkowej antenie? Z wokalistyką na ty. Z wokalistyką na ty. No właśnie, Andrzej Dąbrowski, już słyszymy jego głos. Dzisiaj dużo jazzu w tej pierwszej godzinie rezydencji nam się pojawiło. Sporo takich big bandowych tematów. Ta druga godzina też taka będzie? Big bandowa no, i jazzowa? zróżnicowana, ale mam takie swoje ulubione wokalistki. To będzie prezentowane, ale to, to nie jest tak powiązane z jazzem koniecznie, mm -hmm. ale, ale no, są to piękne utwory. Ja zawsze po prostu cenię sobie piękną melodię, ładną, zrozumiałą i, i, i tekst. tekst. Jest bardzo ważny dla mnie zawsze. Posłuchajmy, posłuchajmy. Moją ulubioną wokalistką była swego czasu Diana Ross. Właściwie jest do dzisiaj. No już ja pomijam urodę i w ogóle figurę. No jako mężczyzna, no to cóż mam powiedzieć. No, była fantastyczna, i, ale jej piosenki te takie późniejsze, kiedy ona już była solistką, naprawdę było kilka znakomitych, no i to jest jedna z nich. Can't cover up my feelings In the name of love Or playing safe For a while that was easy And if living for myself Is what I'm guilty of Go on and sentence me I'll still be free It's my turn to see what I can see, I hope you'll understand This time's just for me because it's my turn With no apologies, I've given up the truth to those I've tried to It's my, It's my turn. It's my turn. It's my turn to start from number one, to find him to undo some damage that. Ależ to jest to utwór. Piosenka, która pojawiła się kiedyś w filmie o tym samym tytule It's My Turn. Ale powiem szczerze, że ja bym ją słyszała gdzieś na Broadwayu. Taki ma klimat Broadwayowski dość mocno. No tak, to jest, jest piękne. No w ogóle e, duża orkiestra, smyczki to ma swoje piękne brzmienie. Mhm. Ale też na no, melodia, właśnie, która ma, ma w sobie ten piękny klimat. A dzisiaj pięknych melodii słuchamy bardzo, bardzo dużo w tej audycji. No właśnie, całe szczęście. <laughs> Dobrze, bo w dzisiejszych czasach uważam, jest to moje zdanie, że tej melodii jest coraz mniej. No. Jest jedna funkcja harmoniczna, na której opiera się cały utwór. Albo w porywach dwie funkcje się jeszcze tam zmieszczą. Jest to bardzo przykre. Także dzisiaj rzeczywiście, proszę Państwa, proszę słuchać, bo, <głos> bo rzeczywiście piękne melodie. No właśnie ta, o a teraz kolejna będzie piękna też. Mm -hmm. To znaczy jest to mój, była to moja ulubiona, ponieważ ona nie żyje niestety. Zespół Carpenters, europejski zespół który nagrał bardzo dużo ślicznych, pięknych melodii w bardzo prostych i przesympatycznych aranżacjach, także pani nazywa się Karin Carpenter ona niestety wpadła w taką chorobę na, nazywa się anoreksja no i zaczęła się odchudzać odchudzać i tak się to skończyło niestety, że ale na szczęście zostały te śliczne melodie, które naprawdę polecam Wszystkim młodym, którzy, którzy grają na jednej funkcji harmonicznej, żeby sobie posłuchać, a poza tym ładny tekst, że różne w życiu zdarzają się przykre rzeczy i choroby i wszystko, ale ona wszystko przetrzyma, tylko nie może żyć bez, bez ukochanego. ukochanego, także to bardzo ładne. Ach, dedykowałbym nawet mojej żonie to. No bardzo proszę, można dedykować. No to dedykuję. Day after day, I must face a world of And that it's true It's nice to know That there's someone I can turn to Who will always care You're always there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 singing Troubles seem to up and disappear You touch me with the love you're bringing I can't really lose when you're near When, when you're near, near my life If all my friends have forgotten half their promises they're not unkind just hard to find One look at you and I know that I could learn to live without the rest I've found the best When there's no getting over that rainbow When my small Przyznam, że się wzruszyłam tą dedykacją, tą piosenką. Tak więc dziękuję bardzo. Jeśli mogę, to ja zadedykuję ten utwór swojej mamie, bo, bo akurat bardzo Ty Carpenters lubi, tak więc dołączam się do tej dedykacji. Bardzo pięknie, dziękuję. I teraz coś w Pana wykonaniu, prawda? No, to jest moja kompozycja, bo mhm. popełniłem tam ze 30 chyba już w życiu. Moja kompozycja, którą zaproponowałem na stuleciu Zajksu yy, Jackowi Cyganowi. Bo yy, tak się złożyło przez te wszystkie lata, że on nigdy nie, nie, nie, nie napisał, napisał dla mnie tekstu. Aha. Ja mówię, Jacek, ranny boskie, chociaż jeden tekst napisz, to dajmy melodię. No to ja posiedziałem trochę i wymyśliłem melodię. Wydaje mi się całkiem ładna. I on napisał świetny tekst, bo mnie chodziło o taki tekst na zakończenie kariery jakby, troszkę nawiązujący do My Way Franka mm -hmm. Sinatra, także no, nazywa się to mój los, ale on rzeczywiście znając moje życie, tam i trochę motywów samochodowych jest i, i takie no... Bardzo, bardzo świetny tekst napisał, także uważam, że bardzo no to jestem, fajna piosenka. Jestem bardzo ciekawa, bo to takie trochę życie Andrzeja Dąbrowskiego w pigułce w tym utworze. Tak. <laughs> Gdy przyjdzie dzień Taki dzień, gdy się w jedno splata Przeszły czas i przyszły czas To cóż powiem tak, żyłem tu Byłem częścią świata Więcej nic los nie mógł dać. Tak. Nie bać się prędkości, gubić strach i gnać pod wiatr. To znów poznać sens prostych prawd, odkryć dar miłości w sieci dróg odcisnąć. Mam moje solo najdłuższe jakie znam, śmiech i łzy na szczyt, na dno, parę chwil, tyle. Trochę się wzruszamy dzisiaj, no. Ja też i, i pan również. Mój los, czyli piosenka, tak jak pan powiedział, z melodią trochę opartą na mm, słynnym My Way z tekstem Jacka Cygana, z warstwą instrumentalną stworzoną przez Krzysztofa Herdzina, prawda? Tak, właśnie Krzysiu Herdzin podarował mi swoją aranżację, mhm. także no, bardzo to miło z jego strony. Gdzie teraz idziemy? Może, może coś zagramy z repertuaru kolegów Henryka Miśkiewicza albo Miliana może coś? Tak, Miliana może. On skomponował na swoją taką płytę pastorałki. Tak, z okazji świąt oczywiście, ale co ciekawe to, to tam bez orkiestry jest wszystko. To było dawno, kiedy w Katowicach. Radio Katowice egzystował, stworzony przez niego w zasadzie chór. Także to naprawdę imponująco brzmiące nagrania głosowe, dorównujące najlepszym takim zagranicznym jak, jak Double Six of Parish czy, czy Singers Unlimited. Także rzeczywiście warto posłuchać chociaż jednego utworu i same głosy, same głosy mogą wszystko. Pustynią i pustkowiem, tam gdzie świeci wielki wóz, szli sobie trzej królowie, każdy coś pod pachą niósł. Dali dziecku złota wór, potem wszystko to, co mnie. Ślubi król i cudownego plaka, Jeden nawet w klatce miał Lecz dzidziuś się rozpłakał Jakby co innego chciał Przez gwiazdy uprzedzeni I proroctwa starych ksiąg Szli dalej przejumrzeni By powitać nowy tron Jeśli dziecku wiele raz i miał sens, no było Bawili matce krótko, bo przyjazdem każdy wie. Wędrzeć już spał cichutko, o czym innym sobie śnił. Z ścieżek, tam gdzie mógł i dziki blesk. les wreszcie trzej pasterze, a za nimi wiernym jest Jeśli dziecku ser mój, Bo im anioł rzekł, że już stał się cud Gdy przyszli było ciemno, nad stajenką pachniał wim. A Jezus się uśmiechnął i pokiwał rączką im Pastorałka w kwietniu, ale właściwie czemu nie, jeżeli jest tak pięknie wykonana, no i możemy doświadczyć tych głosów, które tak pięknie ze sobą współgrają. Nie, no fantastycznie. To, to brzmi naprawdę pięknie. I to, szkoda, że te nagrania wszystkie są niemalże nieznane w ogóle. Mhm. Bardzo się dziwię, że to... No ale moje zdziwienia są... Również adekwatne do kolejnego utworu, a właściwie no tak, kolejnej pani. zupełnie którą, innej bajki. Którą bardzo lubię, ale to jest właśnie dla kontrastu zupełnie inna bajka, aczkolwiek ona ma piękny głos. Piękny głos. No i właśnie jak się ma głos i dobry tekst, no to wtedy i melodia. No jest... Cały pakiet po prostu. Tekst jest świetny. Hero. I Maria Carey. Zdjęcia the strength to care O ile w pierwszej godzinie rezydencji królował jazz i big bandy, to teraz mamy po prostu piękne kobiece głosy. Jeden po drugim dosłownie i chyba, chyba jeszcze trochę przed nami, prawda? No tak, ja no, jako mężczyzna to lubię oczywiście kobiece głosy. No to było bardzo ładne wykonanie, ale muszę powiedzieć, że Kasia Moś ma nawet chyba lepszą barwę. Niż Maria Carey. Mm -hmm. I naprawdę ma niesamowite możliwości głosowe. Także warto posłuchać, aczkolwiek e, być może ta piosenka akurat nie odzwierciedla jej kunsztu. Ale no, ja bardzo ją cenię. Chętnie bym duet nagrał. <głosy> no to wszystko przed panem. Gdy zatrzasną drzwi, w środku płacz, w oczach słuchę łzy. Pomyślała, no tak, znów ten schemat się pchał. Oto był ten ich słynny ląd, dwa na trzy wynajęty kąt. Może śmiesznie to brzmi, lecz w tej chwili nie miała już nic, trzy tuziny swych. Tak, miała Pani rację, muszę powiedzieć, że, że pokazała, pokazała co potrafi, <głos> tak, ale <zdecydowanie. głos> ja, ja słyszałem ją na żywo, także wiem, że może więcej jeszcze, ale mm -hmm. super. No tak, no to polecamy w takim razie koncerty Kasimoś, skoro to co słyszeliśmy teraz to nie jest jeszcze to co ona na koncertach pokazuje, a już teraz robiło bardzo duże wrażenie. Mam nadzieję, że też mi będzie dane kiedyś w najbliższym czasie. Może Kasi się posłuchać. No i tego duetu też życzę. Tak jak pan no powiedział. tak, no właśnie. Tylko musiałaby być dobra kompozycja i tekst. No to możemy tutaj takie wezwanie do narodu. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły, no to proszę podsyłać. W narodzie. Tak, dokładnie. Do pana Andrzeja. Piszcie duet może się coś z tego fajnego urodzi. Tak. No to kolejny głos z tego, co widzę, bardzo mocny, potężny przed nami, ale męski tym razem. No, bardzo dobrze. Po kobietach, mężczyzna prawdziwy. No niestety Krzysztof Krawczyk, to znaczy niestety z powodu tego, że... Że już nieobecny. Że nieobecny, ale obecny w muzyce i taki jeden z moich ulubionych jego utworów, Właśnie on y, w tej takiej pierwszej jakby części jego życia wokalnego to y, kawał głosu. Zresztą mieliśmy też wspólne występy swego czasu i, i ja czasem pokazałem mu, jak ja naśladuję jego, to nawet się zdziwił, bo ja bym ma tak co No ale to, żal, że go nie ma z nami, no. Fantastycznie. Jeszcze sam się uczę siebie, żyje tak, jak umiem żyć do utraty tchu. raz mi gorzej z tym, raz lepiej. Rzucam się zdarzeń rący nóg. Mm. Jak w ucieczce, jak w podróży Do zamkniętych pukam drzwi Byle serce nieść I choć nic się nie powtórzy Jeszcze raz Myślą sięgam wstecz I'll yeah. yeah. yeah. Mam już tylko to wspomnienie Choć i w nim Mniej tych jasnych barw. O, jest gdzieś niebo jak lecz I idź miejsca, jest dość dla spóźnionych gości. O, twój rysunek na szkle. Świat twarz o kroplą wody, jakby mi znów ubyło lat i odnajdę tamten ogień i gościnny dom próg i przyjazną w czy tamtą tą urodę zwróci na rzeki bystra to o jest gdzieś niebo jak le. Rysunek na szkleczni, jeden z tych największych przebojów Krzysztofa Krawczyka, chociaż w sumie nie wiem, czy największych, bo tych przebojów było tak dużo, że trudno nawet pięć takich topowych największych wymienić. Mm -hmm. No i to za nami, a przed nami premiera w trójce utworu, którego świat jeszcze dobrze nie zna, prawda? No i mam nadzieję, że się spodoba. Ziarenko Miłości, czyli muzyka mm, z tekstem Karoliny Lizer, skomponowana przez Konrada Wantrycha i Mirosława Gila, a śpiewa Andrzej Dąbrowski. Wśród codziennych, zwykłych dni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 Dajesz Ty Jeden uśmiech Jeden gest Jeden świt Jedni my Jeśli chcesz W Twoich rękach jest ziarenko Ile barw daje świat Dajesz Ty Jeden uśmiech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 Jarenko miłości. Jestem ciekawa, jak do tego doszło, że ten utwór powstał. Jak to było? No, sko skomplikowana troszkę droga. Ja dostałem telefon, że jest taka propozycja do nagrania. I przeczytałem tekst i no, uznałem, że, że piosenka jest bardzo ładna. I Olsztyn Radio podjął się nagrania tego. A Olsztyn w ogóle dla mnie to jest ze strony samochodowo-rajdowej. <grymne> Także bardzo lubię Olsztyn w ogóle i bardzo była sympatyczna sesja nagraniowa w Olsztynie. Bardzo mili ludzie i nagraliśmy, no i państwo właśnie wysłuchali tej piosenki. No, uważam, że, że jest przyjemna. Bardzo przyjemna. <grymne> tak, to prawda. Zgadzam się. Ziarenko miłości, utwór, który no ma właściwie zaledwie dwa miesiące, ukazał się w lutym tego roku. A przed nami kompozycja, no właśnie jeszcze jedna... W Pana wykonaniu, to już tak na zakończenie, bo niestety rezydencja dobiega końca. Dzisiejszym naszym wspaniałym rezydentem był Andrzej Dąbrowski. Dziękuję za to spotkanie, bo to było bardzo miłe dwie godziny. Pełne wzruszeń, pełne pięknej muzyki, pięknych melodii właśnie. O tych melodiach dzisiaj dużo mówiliśmy. No, to, to w ogóle ja dziękuję za zaproszenie <głos> do rezydencji. Tak. Dzisiaj był pan naszym rezydentem, a na zakończenie utwór, no właśnie, dzisiaj mówiliśmy też o kompozycji My Way. Tekst napisał naprawdę no, niezastąpiony, powiedziałbym, Antoni Libera I, i ten tekst uważam, że jest ze wszystkich wersji, jakie w Polsce zostały nagrane utworu My Way no to jest, bije, bije wszystkie na głowę i, i, i dzięki temu tekstowi zdecydowałem się na nagranie tego w ogóle. Tekst mnie absolutnie zachwycił, także bardzo dziękuję i warto posłuchać. No. Bądź wierny sobie, to na zakończenie audycję realizował Krzysztof Sagan, ja się nazywam Justyna Grabasz, no i Andrzej Dąbrowski był z nami. Dzięki bardzo raz jeszcze, no i co, życzymy dobrego dnia chyba, do usłyszenia. Dziękuję. A więc, gdy jestem już daleko hen u kresu drogi i mam na butach kurz, a w oczach sen, ale bez trwogi. Wiem, że jakkolwiek jest Gdziekolwiek śnie, cokolwiek robię, rzecz w tym, by zawsze być, być biernym sobie. Czy jest niczegoś żal, gdy patrzę wstecz, kto nie żałuje? Cóż, wszak każda rzecz i szczęście też drogo kosztuje Wydrości.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 Za górą już czeka tłum A ty drąż, drąż, drąż go. Bo my czekamy na wielkie bum Bum i jeszcze więcej W Korannym zapraszamy do trójki Piosenki Drill Jadzia Drill Można posłuchać na stronie Radio.pl Autopromocja Zapraszamy do reklamy